Aktualności jedynki Ewa Worobiec zapraszam Kilkadziesiąt tysięcy wiernych uczestniczyło w rzymskim koloseum w drodze krzyżowej, którą po raz pierwszy, przy której przewodniczył papież Leon XIV. Mrok wokół koloseum rozświetlały tysiące świec i pochodni przeniesionych przez uczestników drogi krzyżowej. Watykanista Michał Kłosowski podkreśla, że misterium Męki Pańskiej to wydarzenie pełne symboli.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 Nie brakowało modlitwy za ofiary wojen, więźniów, uchodźców i chorych na depresję. Z kolei nieliczni wierni zakonnicy przemierzali stację Męki Pańskiej w Jerozolimie. Bazylika Grobu Pańskiego pozostaje zamknięta z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Po raz trzydziesty ulicami Warszawy przeszła Wielkopiątkowa Centralna Droga Krzyżowa. Na Bożeństwu przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Któryś za nas cierpiał rany.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 błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wierząc w jego szczególne wstawienictwo za nami Pierwszą centralną drogę krzyżową w Warszawie zorganizowano w 94 roku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 Iran przepuścił przez cieśninę Ormus francuski kontenerowiec. To prawdopodobnie pierwszy zachodni statek od początku wojny na Bliskim Wschodzie i blokady cieśniny, któremu umożliwiono przepłynięcie tego strategicznego szlaku handlowego. Przez cieśninę przepłynął kontenerowiec należący do francuskiego koncernu żeglugowego CMA-CGM. Mimo jasnego wskazania kraju pochodzenia i zbliżenia się do irańskich wybrzeży statek nie został zawrócony. Dotychczas Irańczycy przepuszczali przez cieśninę głównie jednostki z państw uznawanych za przyjazne. Między innymi z Chin. Przyczyna, dla której kontenerowiec mógł przełamać blokadę, nie jest znana. Francuscy obserwatorzy wskazują na możliwy dyplomatyczny gest ze strony Teheranu wobec Paryża, który sprzeciwił się amerykańskim planom siłowej operacji w Ciśninie. Podkreśla się również, że znaczenie mogły mieć bliskie relacje właściciela CMA CGM, francusko-libańskiego miliardera Rodolfa Saady, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz wpływowymi postaciami na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Blokada Cieśniny Ormus ma wpływ na kryzys paliwowy na świecie. Rząd wprowadził kilka dni temu pakiet ustaw CPN, które regulują ceny na stacjach benzynowych. Od dziś do wtorku włącznie cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6 zł i 21 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 87 groszy za litr. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na północy i w centrum kraju, w Bieszczadach, na podchalu oraz południowych krańcach Dolnośląskiego nocne przymrozki. W powiecie tatrzańskim ostrzeżenie przed roztopami. Na południu miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy przeważnie od minus jednego do plus dwóch stopni. W sobotę od 12 do 15. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.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 Tylko troszeczkę prawdopodobnie w mocniejszym wydaniu. No to propoł wydania i mocnych pieniędzy 6 miliardów prawdopodobnie będziemy musieli, prawdopodobnie, bo to wyrok nieprawomocny jeszcze, tak. oddać za szczepionki, które pójdą do zlewu. Bo śledztwo w sprawie szczepionek zakończone, zamówił je rząd, poprzedni rząd, no wtedy rządził, więc musiał zamawiać. Zamówił za dużo, one się zmarnowały, a firma wytoczyła proces. I na razie przegraliśmy w pierwszej instancji. 6 miliardów. No.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 no to wrócimy z nią Te we wtorek. Niech będzie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. Powtórka programu. Komentarz. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych. Gościem Polskiego Radia 24 jest Roch Zygmunt Klub Jagieloński Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, od aktywności Mateusza Morawieckiego. Wczoraj w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że zakłada stowarzyszenie dla wyborców centrum. Uderzył w polityków dawnej, suwerennej Polski. Przedwczoraj debata z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Według doniesień Onetu Mateusz Morawiecki miał utrzymać informację że to wydarzenie odbywa się wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, lakoniczny komunikat po tym spotkaniu. Można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński wezwał na dywanik Mateusza Morawieckiego? Te tarcze trwają. Ciekawy jest ten wątek PSL-u, o, o, który o którym pani Rejka wspomniała, i ten wątek Władysława Kośniaka Kamysza. Mam poczucie, że prawo i sprawiedliwość jest w ogóle bardzo niekonsekwentne. W podejściu do, do tego polityka i do jego formacji, bo z jednej strony co jakiś czas pojawiają się takie sygnały, że no, właśnie jak kamysz mógłby jakoś jednak przejść na stronę prawej Sprawiedliwości i zmienić koalicjanta, pojawiają się Jakieś takie plotki, że być może Amerykanie coś tutaj szepczą do ucha panu wicepremierowi, a z drugiej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości, no zresztą właśnie jeszcze zanim to, to przecież jeszcze w dwudziestym roku podobno po wyborach parlamentarnych była propozycja, żeby Władysław kosiniak został premierem, tak? Oczywiście ona była nierealna, natomiast no mówiło się o tym, mówiło się tym głośno. A po drugiej stronie mamy jednak Tą bardziej radykalną frakcję Prawa i Sprawiedliwości, która, no, która już jest w ogóle niekonsekwentna. Bo oni z jednej strony właśnie czasem mówią to, co przed powiedziałem, a czasem no, właśnie tak jak profesor Czarnek w hali Sokoła prawda, nazywają polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego pseudokonserwatystami, zarzucają im, że oni chcą zmienić model rodziny w Polsce. prawda, Takie dosyć, dosyć historyczne i oczywiście niepoparte faktami. Insynuacje i zarzuty wobec, wobec PSL-u, natomiast poza tym, że są nieprawdziwe, no to jeszcze no jakoś działają na kontrze do tego pomysłu, żeby jakoś PSL przeciągnąć. Wydaje mi się, że Władysław kośniak kamysz yy, yy, yy, przepraszam, Mateusz Morawiecki, akurat konsekwentnie właśnie Władysława kośniak kamysz anomen, anomen yy, próbuje jakoś yy, utrzymać przy takim centru, centroprawicy bardziej pisowskiej niż platformerskiej. Tak? próbuje bardziej przeciągnąć, bo, bo teraz to jest teraz bardzo ciekawe, tam, co pan jest Co pan redaktor mówi, bo pytanie jest takie, komu bardziej zależy na tej relacji? Mateusz Morawiecki, który no mam takie wrażenie, że buduje własną pozycję polityczną. Z drugiej strony Władysław Kosiniak-Kamysz. No jak patrzymy na poparcie dla PSL-u, no to chyba w przeciągu ostatniego pół roku, to chyba w dwóch sondażach zaledwie PSL było powyżej progu wyborczego. No To jest bardzo ciekawe. Podczas tej środowej debaty widziałam fragment, gdzie Mateusz Morawiecki no wysłał taki sygnał w stronę PSL-u, pozytywnie odnosząc się do projektu tego sygnału sejf y, y, poprawionego przez PSL, tego prezydenckiego sejf 0%. No i to też oczywiście zostało mocno skrytykowane przez innych polityków Prawa i Sprawiedliwości jako próba taka budowania mostów poza własnym ugrupowaniem. Jak pan myśli, komu tutaj bardziej zależy na tej relacji? Mateuszowi Myślę, Morawieckiemu czy... Zdecydowanie byłemu premierowi Morawieckiemu, bo Mateusz Morawiecki dzięki relacji, którą jakoś tam buduje, tak? być może to jest właśnie początek jakiejś bliższej relacji Władysława Kosieniaka-Kamysza i premiera Morawieckiego, No jakoś próbuje zbudować sobie lewar wobec Prawa i Sprawiedliwości. Tak? To stowarzyszenie też jest jakimś elementem, wydaje mi się, tej strategii. To znaczy pokazywania, że z jednej strony jestem w Prawa i Sprawiedliwości, nie chcę odchodzić, Mam tam swoich ludzi, mam tam jakiś pomysł na funkcjonowanie w ramach tej partii, ale z drugiej strony mam alternatywy, prawda? Których no, nie mają y, ci tak zwani maślarze, chociaż te, te określenia mam poczucie, że więcej zaciemniają niż, niż rozjaśniają, no, ale ta bardziej radykalna frakcja Prawa Sprawiedliwości. Tak? No bo ona nie ma specjalnie alternatywy. Ma konfederację, która też wcale nie jest. Dużo bardziej chętna na koalicję z radykalnym skrzydłem PiSu niż Kamerz na koalicję z umiarkowanym skrzydłem Prawa i Sprawiedliwości. nie pomijając Grzegorza Brauna, do którego no to, to już tym bardziej. Tym bardziej nawet chyba ci radykalni nie chcieliby, nie chcieliby z nim koalicji zawierać, mimo że czasem publicznie, publicznie rozważają taką, taką opcję. Więc rzeczywiście ja nie sądzę, że Morawiecki chce wyjść z PiSu. Tak? Że, to jest, że to jest gra na wyjście takie jednoznaczne. Bo po pierwsze, Tyż PiS potrzebuje Morawieckiego, tak? to czy PiS, gdyby miał rządzić, no to prawdopodobnie odbyłoby się to w podobny sposób, w jaki to się odbyło 8 lat temu, tak? czyli znaczy, jak PiS pierwszy raz obejmował władzę w 2015 roku, tak? czyli z jednej strony no, są jakieś tam różne frakcje w i Sprawiedliwości, wtedy jeszcze pewnie umiarkowana powiedzmy miała większość. No, no i właśnie, umiarkowana miała większość i umiarkowana y, frakcja, tak, ta frakcja modernizacyjna obsadzała stanowiska wiceministerialne. tak, znaczy to, to są ludzie, którzy mówiąc krótko, rządzili tak naprawdę Polską przez te osiem lat, kiedy rządził PiS. Tak? Y, no bo tam jest zaplecze. Tak? Mateusz Morawiecki zebrał zaplecze ludzi rozsianych po różnych organizacjach centroprawicowych, tak? Nie wiem, Instytut Sowieckiego i tak dalej. To, to są ludzie, którzy stanowili zaplecze intelektualne Morawieckiego. Dzisiaj też stanowią poza partią, ale stanowią. No i prawdopodobnie, gdyby PiS miał obejmować władzę, no to, to byłby zaciąg kadr, skąd inny dobry, yy, który, który też miał miejsce w 2015 roku, tak? czy, czy, czy ten, ten podobny mechanizm miał, miał wtedy miejsce. Gdyby, gdyby tych ludzi nie było, i gdyby Morawiecki na swoich zasadach yy, yy, działał w polityce, to pytanie, czy chcieliby wejść do rządu PiS, tak? Być może na innych zasadach. Mateusz Morawiecki jest po prostu potrzebny do tego, żeby ktoś rządził w Prawie, w prawie i Sprawiedliwości, no ale gdyby on odszedł, to no też z, z, zwróćmy uwagę na to, że y, wtedy były już cztery partie na prawicy, które tak. realizują o m, m, m, może nie, że zupełnie identyczny, ale jakoś tam podobny elektorat. No w, w, w sytuacji, w której metoda Donta jest nieubłagana, y, no do, domyślamy się, czym by się to mogło skończyć. A jaki jest taki punkt krytyczny? dla Jarosława Kaczyńskiego, że zareaguje ostrzej. No bo to nie jest tak. Mateusz Morawiecki przecież kilka miesięcy temu był wzywany przez Jarosława Kaczyńskiego. Nie pojawił się, bo miał jakieś umówione spotkanie. Rzeczywiście ta aktywność Mateusza Morawieckiego zaczyna wykraczać poza struktury Prawa i Sprawiedliwości. No wczoraj rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, no taki lakoniczny komunikat o rzecznika partii po tym spotkaniu. Tkaniu. Zastanawiam się nad tym, kiedy cierpliwość Jarosława Kaczyńskiego się skończy, a może to jest po prostu celowa gra za przyzwoleniem prezesa partii. Myślę, że do tej, do tej drugiej opcji bym się skłaniał. Wydaje mi się, że wbrew takiej dominującej opinii, to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński postawił wszystko na radykalną frakcję. Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera. Jarosław Kaczyński mówi cię Gargas, że trzeba tak? i tak generalnie prawda, raczej, raczej wzywa do boju niż do pisania raportów, co robi Mateusz Morawiecki regularnie o, o, ostatnio. Natomiast to jest pytanie, czy to jest szczere. Tak? Być może jest tak, że to jest gra na to, żeby dać teraz wszystko radykalnej frakcji, żeby ona się spaliła, krótko mówiąc, w boju z Konfederacją jedną i drugą. No i gdy okaże się, że notowania PiSu nie wzrosły radykalnie po, po tej takim zaostrzeniu kursu, który jakoś tam się datuje, prawda, na tą konwencję w hali Sokoła, no to Jarosław Kaczyński wyjdzie i powie, że no czy oczywiście nie wyjdzie publicznie, tak, tylko wewnętrznie to się odbędzie, powie, że no, widzieliście no, chłopakcy, dałem wam wszystko, co, co chcieliście, jest, prawda, no, jest tak, że że to wy byliście twarzą Prawa i Sprawiedliwości. No i co? I na mnie urosło. No i, i niestety muszę tutaj Mateusza przywrócić, prawda? Na, na, na pierwszym na linię frontu. To jest jakieś tam założenie. Czyli gra Nie, na kilku fortepianach, jednym słowem. Tak, to jest gra na kilku fortepianach. Pytanie właśnie, czy to, jest, czy to są szachy 5D Jarosława Kaczyńskiego. Nie zdziwilibyśmy się chyba. Czy to jest szczera gra, tak? paradoks wybrania czy postawienia na tą radykalną frakcję jest następujący, to znaczy z jednej strony um, przemysł obczarnych ma być bliższy konfederacji, prawda, jednej i chyba drugiej um, bra też Brauna, tak? co jest też moim zdaniem nieskuteczne, ale to, to może zaraz. Natomiast jeżeli on ma być im bliższy, no to też będzie podbierał, czy w założeniu, tak, to razie się nie odbywa, podbierać wyborców tej, tym dwóm partiom No to nie może być zgody w sytuacji, w której jedna partia chce podbierać wyborców drugiej, tak, no to jest, to jest paradoksalne. To Konfederacja zareagowała taka nie inaczej na wybór czanka. no właśnie dlatego, że, że zwęszyła te, te, to, o co tu chodzi, tak, to, że, że Czarnek ma im podbierać podbierać głosy, a jednocześnie wydaje mi się, że ta, ta cała operacja z Czarkiem będzie o tyle nieskuteczna, że Przemysław Czarnek jako radykalna twarz Prawa i Sprawiedliwości będzie uwiarygadniał narrację, na którą na dziś, tak mi się wydaje, będzie próbował Donald Tusk grać w kampanii wyborczej w przyszłym roku. Mianowicie, że PiS równa się brown równa się Bolexit. Tak? No to, to, jest... to od razu była ta tak. narracja, jak tylko była konwencja, na której został ogłoszony Przemysław Czarnek tak, jako trzy kandydat. trzy prawda, tak. Potem jeszcze weto w sprawie sejf, to już w ogóle to uwiarygodniło. Tak? No i Prawo i Sprawiedliwość niestety też samo się w to wpędza czy jakby intencjonalnie, no, nie, nie sądzę, że oni chcą polegzitu. No Mateusz Morawiecki wczoraj wirtualnie w Polsce jak jasno postawił sprawę. Tak? Wydaje mi się, że, że, że, że no to, jest, to jest dosyć jasne, jeśli chodzi o, o samą Prawo i Sprawiedliwość, albo przynajmniej o większość prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, pytanie brzmi, czy da się dłużej mówić, um, mówić, że wszystko, co z Unii płynie, jest złe, łącznie z pieniędzmi na zbrojenie. Tak? Pieniędzmi na zbrojenie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przez lata się budowało na bezpieczeństwie, a drugie strony mówić, że Unia jest w porządku i chcemy być w Unii. Tak? To jest dosyć to jest, to jest takie dwójmyślenie i pytanie, jak długo można je, je ciągnąć, no, ale to jest poboczny żądek. Gdzie w tym wszystkim jest sprawa Krzysztofa Szczuckiego, człowiek związany z obozem Morawieckiego, zawieszony w prawach członka PiSu? Nie podano dlaczego. Jest kilka zachowań i wypowiedzi, które mogą, mogły nie spodobać się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przytoczę kilka wątków. mówi między innymi, że należałoby poważnie rozważyć przyjęcie ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przyznał, że nie ma pewności, czy Przemysław Czarnek jest najlepszym kandydatem na premiera PiSu i w niedawnym głosowaniu. Wyłamał się z partyjnej dyscypliny, wstrzymał się od głosu nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chciałabym, żebyśmy posłuchali co dzisiaj w radiowej trójce europoseł Prawa i Sprawiedliwości mówił właśnie o zawieszeniu Krzysztofa Szczuckiego. Zdaniem e, Michała Dworczyka ta decyzja jest niezrozumiała.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 Tak mówił Michał Dworczyk. Pana zdaniem, jakie powody zawieszenia Krzysztofa Szczuckiego? No, to, y, poseł Szczucki y, chyba od zawsze chodził trochę swoimi drogami w Prawej Sprawiedliwości. Y, on jest rzeczywiście członkiem tej frakcji Mateusza Morawieckiego. To rzeczywiście na, na szpicy, jeśli chodzi o taki, takie różne depolaryzacyjne inicjatywy, o których wspomniał y, Europosł Dworczyk w cytowanej wypowiedzi. Tak? Te rozmowy na przykład na, na YouTubie z różnymi ludźmi, to na przykład Ryszard Kalisz, prawda? Albo, Chyba tam y, była też Anna Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska, prawda? To, czy to, są, to, to, jest, to jest rzeczywiście inicjatywa, która w spolaryzowanej Polsce szczególnie w obu największych partiach, chociaż nie tylko, co pokazuje przykład Pauliny Matysiak, no, sprawia, do, doprowadza tych polityków po prostu do jakiejś, jakiejś alienacji wewnątrz własnych formacji, tak? No i wydaje mi się, że to czeka Krzysztofa Szczuckiego. To fakt, że Czy go, można to jakoś poparły... połączyć, że może to być uderzenie właśnie w obóz Mateusza Morawieckiego, nie bezpośrednio w Mateusza Morawieckiego, ale w jego otoczenie? Myślę, że tak. Myślę, że to jest, to rzeczywiście jest ruch obliczony na jakieś tam utemperowanie Morawieckiego, chociaż rzeczywiście no, takie punktowe i, i też, ym, i też ym, no, nie jakieś mocne o tyle, że pan poseł Szczucki też nie jest, nie jest jakimś frontmanem jeśli chodzi o nawet o tą frakcję z tak, tym szacunkiem dla niego. Więc, ym, więc rzeczywiście to nie jest bardzo taki ostentacyjny ostentacyjne uderzenie, natomiast tak, no w tej logice też bym to odczytywał. Tak. To zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to ostatni związany z, z tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy chwilę o Przemysławie Czarnku. No właśnie, jakie są efekty mm, tej decyzji Jarosława Kaczyńskiego, że postawił na Przemysława Czarnka jako kandydata PiSu na premiera? Bo tak, sondaże w górę nie idą. Yy, Jednym z celów miało być pozyskiwanie elektoratu tego na bar jeszcze bardziej po prawej stronie niż prawo i sprawiedliwość, czyli chodzi o dwie konfederacje. E, to się na razie nie udaje, bo tym ugrupowaniem nie spada. Prawo i Sprawiedliwości w sondażach nie rośnie, wręcz przeciwnie. Chyba ten ostatni e, sondaż United Survey by Ibris dla wirtualnej Polski mówi o spadku chyba dwuprocentowym dla Prawa i Sprawiedliwości. Wewnętrznych sporów w partii, mm, no może nie są one tak głośne, jak były przed tą konwencją, ale no cały czas wiemy, że no jest spięcie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jakie mamy efekty kandydata czarnka na? Premiera. Myślę, że po raz kolejny przekonaliśmy się, że podróbka nie może być lepsza niż oryginał. To znaczy, jeżeli celem Jarosława Kaczyńskiego wystawiając przemysłowa Czarka było odebranie wyborców Grzegorzowi Braunowi, no to stało za tym założenie, że Przemysław Czarnak będzie lepszym Grzegorzem Braunem niż Grzegorz Braun. No wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, ponieważ nikt nie jest w stanie go przelecytować w tej no, bardzo radykalnej prawda, retoryce, Anty, antyunijnej, antyukraińskiej i tak dalej. Poza tym przemysł ma bagaż rządów prawa i sprawiedliwości, w których uczestniczył, nawet jeżeli się będzie odcinał, czego prezes zabronił, prawda? W Krakowie zabronił odcinać się od dorobku rządu Morawieckiego, a przemysł Czarnych jakoś jest nim im obciążony, więc trudno, żeby to, to, to zagrało dla wyborców, którzy mają prawicowe poglądy, a jednocześnie są zawiedzeni rządami prawa i sprawiedliwości. No skąd ino w, takich, w takich obszarach, których akurat większość Polaków zasadniczo popierała, tak? czyli nie wiem, pandemia, wojna na Ukrainie i tak dalej, w, taki, w takich działaniach, prawda? Więc to się, to się chyba nie mogło udać i, i mamy, mamy więcej przykładów na to, że to się, to się raczej nie udaje. Tak? Znaczy, lewica. będziemy szczerzasty jakiś czas temu, czy lewica jakoś, jakiś czas temu doszła do wniosku, że chce się budować jako ta najbardziej ostra kontra do, do Karola Nawrockiego, do prezydenta Karola Nawrockiego. No i rzeczywiście no, pytanie, czy wyborcy, kto, dla których główną motywacją jest um, antypisizm, czy, czy takie antyprawicowe emocje, też pewnie antytrampowskie i tak dalej, czy oni w wyborach zagłosują na lewicę? No nie sądzę, ponieważ y, najbardziej wiarygodnym werygodną partią, która jest w stanie zatrzymać PiS przed dojściem do władzy w koalicji jakiejś, nie jest le nowa lewica, tylko jest koalicja obywatelska, Donald Tusk, prawda, więc dopóki coś się nie wydarzy z, z koalicją obywatelską, nie wiem, na przykład nie powie, że ona by chciała z Konfederacją i z Męcenem mieć koalicję, prawda, do, do, do tego momentu Donald Tusk będzie te wszystkie emocje Anty, antyprawicowe, nie, antypisowskie, gospodarowo-wyborczo. Gospodarowo tak? Więc no, wydaje mi się, że to się, to, się, to się nie mogło udać, a jednocześnie uwierzygodniło moim zdaniem, to, to, to o czym wcześniej już mówiłem, czyli uwiarygodniło narrację obozu rządzącego, że Prawo i Sprawiedliwość zmierza ku prawej ściani, ku koalicji z Grzegorzem Brownem, no, który, prawda, no, straszenie Grzegorzem Braunem jest o tyle proste, że nie trzeba nawet go prowokować, on po prostu mówi. tak? To wszystkie swoje swoje, swoje kawałki i, i no, to, to bardzo działa, tak? Na tą ym, nie tyle nawet na tą część Polski, która, znaczy na tą liberalną część Polski, która i tak głosuje na Donalda Tuska, tylko po prostu na tak zwanych Normalstów, tak? Patrzą na Grzegorza Brauna, i jeżeli, ym, je, jeżeli by zostali przekonani do tego, że Prawo i Sprawiedliwość z kimś takim by koalicję, no to nie wykluczone, że jednak zmobilizowaliby się w wyborach i poszli głosować na Donalda Tuska lub na jakiegoś jego koalicjanta, nawet jeżeli ten, ten rząd oceniają negatywnie. To przejdźmy do kolejnego tematu. Trybunał Konstytucyjny. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz pytanie, kto wykona kolejny ruch? Bo z jednej strony politycy koalicji rządzącej czekają na dalsze kroki prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tych czterech sędziów, którzy nie złożyli ślubowania. Z drugiej strony też pojawiają się takie informacje, że rząd ma plany B. No kto wygra ten wojnę o Trybunał Konstytucyjny? Moim zdaniem najsensowniej w tej sprawie, tak jeszcze zostając na poziomie, powiedzmy, prawnym, czy takim, kto, kto ma rację, to najsensowniej się wypowiedział moim zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, który wcześniej najpierw w Rytualnej Polsce dzisiaj też w Polsacie powiedział, że no, prezent musi przyjąć, tak? czy ślubowanie od wszystkich sześciu. Sześciorga wszystkich sędziów, tak, których, których większość Sejmowa wybrała. No a jednocześnie wszystkie te plany B z jakimś lubowaniem, prawda, przed notariusza, notariusza, przed marszałkiem tak, tak, Sejmu, przed Zgromadzeniem wersja, tak, Narodowym. To, jest oczywiście, to będzie nieskuteczne w tym sensie, że druga strona tego nie uzna. Będzie miała dobre powody, żeby tego nie uznawać i, i pan prezes Świętkowski nie wpuści prawda, tych ludzi do Trybunału i być może, jeżeli do tego dojdzie, a wydaje mi się, że, że to będzie w, ten, w tę stronę skalować, no to będziemy mieli kolejne gorszące obrazki z jakimiś przepychankami, z jakimiś służbami, co będzie po prostu no tylko cementowało wizerunek Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji niepoważnej, która jest... No, no nie ma legitymizacji społecznej, prawda? nikt nie, nie bierze jej nie bierze na poważnie, co jest na korzyść jednej i drugiej strony, tak? Bo, bo to jest taka trochę gra, gdzie Prawo i Sprawiedliwość mówi, że chce walczyć o to, żeby Trybunał był, prawda, o wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego, a co, co jakby na czym nie zależy w oczywisty sposób. A z drugiej strony koalicja rządząca, która mówi, że ona by chciała uzdrowić tę instytucję, co jest no, też nieprawdą, bo gdyby chciała, to zrobiłaby to dużo wcześniej i wakaty by obsadzała tak jak trzeba było i drukowałaby orzeczenia, których nie drukuje, wszystkich żadnych nie drukuje, nawet jeżeli składł prawidłowo prawidłowo wybrany, żadnych nie, nie, nie, nie drukuje i nie wybierałaby do Trybunału Konstytucyjnego takich ludzi jak pan sędzia Markiewicz, który... No jest po prostu aktywnym uczestnikiem Polskiego Sporu Politycznego. tak? To jest eufemizm z mojej strony, ale nie jest to osoba, która, która jest bezstronna. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Roch Zygmunt Klub-Jagielański był gościem Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.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 nie zapomnieli nigdy o zmartwychwstaniu. Jeżeli patrzymy historycznie, to gdzieś około IV um, wieku e, klarowało się już jakieś doświadczenie z krzyżem, związane oczywiście z Konstantym, z wojną wygraną, z rzymskim cesarzem, kiedy to według legendy na, miały się przyśnić sen, e, że pod tym znakiem zwyciężył wojnę i faktycznie zwyciężyli. I od tego momentu zaczęto akcentować też krzyż, e, akcentować krzyż Chrystusa. E, zresztą to, to też jest związane z tym, że to cesarz Konstanty,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 znalazła krzyż w cysternach naokoło Golgoty umieszczo umieszczonych, znalazła trzy krzyże. Dowiedzieli się wówczas, to, to oczywiście wszystko są przekazy legendy. Dowiedzieli się wówczas. Ale bardzo że, ciekawe. Bardzo Dowiedzieli się wówczas, że, yy, że ten krzyż, na którym Chrystus umarł, yy, no były trzy krzyże dwóch, dwóch złoczyńców, znaczy złoczyńców, yy, jeden Chrystusa i z opisów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 przeżywane są jednak w dużo większym stopniu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 Mandatum, Czyli obmycie nuka Apostołom, tak. czy Wielki Piątek właśnie krzyż, podejście do krzyża, ucałowanie go, y, ta modlitwa wiernych rozbudowana y, przez dziesięć wezwań, czy Wielka Sobota to już w ogóle jest bardzo dużo tam y, symboli ogień. No i na procesja samym początku, re rezurekcyjna. Dokładnie. On rozpoczyna się tym ogniem, który jest pięknym symbolem tego, że apostołowie, którzy byli rozwaleni po śmierci Chrystusa, muszą być zawiązani i ogień jest tym symbolem zawiązania ich na nowo, rozpalenia ich na nowo, ich, ich radości i miłości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 i wejść doświadczenie, dotknąć tego. Obchodom świąty wielkanocnych, a także no, wielkiego tygodnia, towarzyszą y, zwyczaje ludowe, jak robienie palm, malowanie, ozdabianie jajek, drugi dzień świąt, poniedziałek wielkanocny, y, nazywany lanym poniedziałkiem lub śmigusem, dyngusem. Y, czy te tradycje ludowe w jakikolwiek sposób są, y, nie wiem, sprzeczne z wiarą katolicką? Jak to jest? Czy to się po prostu uzupełnia? Jeżeli one nie zasłaniają tego, co na istnieje,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 Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był ksiądz Radosław Wołkowicki, duszpasterz akademicki z kościoła Świętej Anny w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Powtórka programu.